Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Reforma pozwala PIP na zmianę umów cywilnoprawnych i B2B w umowę o pracę. Swoją decyzję Karol Nawrocki uzasadniał w nagraniu opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta. Wyjaśniał też, jakie ma wątpliwości. Które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi w życie, mówiła w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Państwowa Inspekcja Pracy uzyska nowe narzędzia, żeby walczyć skutecznie ze śmieciówkami, żeby przekształcać śmieciówki w legalne umowy o pracę. Poza tym, że chcemy chronić polskich pracowników, to chcemy też, żeby Państwa Inspekcja Pracy była inspekcją, urzędem na miarę XXI wieku, a nie lat 90. XX wieku. Wiceminister Sebastian Gajewski dodawał też, że podpis prezydenta oznacza wypłatę 11 miliardów z KPO. Jak wyjaśniał uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do przekształcania umów, to jeden z kamieni milowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Obowiązek podniesienia standardów bezpieczeństwa w kolejnych przedsiębiorstwach. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Dotyczą firmy związanych z gospodarowaniem odpadami, produkcją i usługami kurierskimi. Nowelizacja ustawy to odpowiedź na rosnące zagrożenie ze wschodu, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnienie ciągłości działania systemów. Większa ochrona danych. Większa, szybsza i lepsza koordynacja. Współpraca ze służbami państwa, również z wojskiem. To główne obszary działania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który ma dzisiaj wpłynąć na wiele nowych sektorów polskiej gospodarki. Dotychczas, dotychczas przepisy o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa obejmowały sektory strategiczne, takie jak energetyka, bankowość czy transport. Biały Dom potwierdził, że wiceprezydent J.D. Vance odwiedzi Budapeszt 7 i 8 kwietnia. Wizyta przypadnie na cztery dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Wiceprezydent J.D. Vance spotka się z premierem Wiktorem Orbanem i wygłosi przemówienie poświęcone, jak to ujął Biały Dom, bogatemu partnerstwu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Węgrami. Towarzyszyć mu będzie małżonka Usza Vance. Wiceprezydent USA będzie najwyższym rangą amerykańskim urzędnikiem, który odwiedzi Budapeszt od czasu wizyty prezydenta George'a Busha, która miała miejsce w czerwcu 2006 roku. Wizyta wpisuje się w wyraźną strategię administracji Trumpa, poparcia dla węgierskiego premiera. W lutym Budapeszt odwiedził sekretarz stanu Marco Rubio, który publicznie poparł kandydaturę Orbana. Trump z kolei chwalił węgierskiego premiera w mediach społecznościowych, nazywając go naprawdę silnym i potężnym przywódcą. Orban, który był izolowany przez administrację Bidena za podważanie demokracji i prorosyjskość, w listopadzie na zaproszenie Trumpa odwiedził Biały Dom. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Post, cisza, modlitwa. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek. W Rzymie późnym wieczorem w Koloseum Leone XIV po raz pierwszy poprowadzi drogę krzyżową i sam poniesie krzyż przez całą uroczystość w czasie Drogi Krzyżowej rozważania przy każdej z czternastu stacji będą nawiązywały do bieżących wydarzeń, zwłaszcza do sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Leon XIV przygotowanie tekstów, które zostaną odczytane podczas wielkopiątkowego nabożeństwa, powierzył Franciszkaninowi, Francesco Pattonowi, byłemu kustoszowi Ziemi Świętej. Co roku koloseum rozświetlane jest tysiącem świec, które przynoszą wierni, mówi ksiądz Tomasz Jarosz z rzymskiej parafii św. Stanisława. A jest to też takie miejsce,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 Kosztował 9,5 tysiąca euro, powstał w 1761 roku. Mowa o nieznanym portrecie Ignacego Krasickiego zakupionym w Paryżu przez Muzeum Warmii Mazur. To była okazja, której nie można było przegapić. Takiego Krasickiego jeszcze nie znaliśmy, przekonuje kustoszka z muzealnego działu sztuki dawnej Anna Malinowska. Ten portret wypełnia lukę w ikonografii Ignacego Krasickiego. Jest to wizerunek, którego nam brakowało, bo pokazuje 26-letniego Ignacego. To portret prywatny, nie reprezentacyjny. Więc tutaj Ignacy Krasicki jest ubrany w dosyć skromną szatę. To obraz, który nam się dopiero teraz ujawnił. Nieznany, więc bardzo wyjątkowy pod tym względem. Obraz przeszedł już gruntowną renowację. Na odwrocie dzieła znajduje się odręczna dedykacja, w której Ignacy Krasicki oferuje swój portret jako dowód doskonałej przyjaźni, szacunku i uznania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy temperatura oscyluje jeszcze wokół zera, gdzie niegdzie możliwe przymrozki. więc Wielki Piątek będzie przeważnie pogodny, lokalnie przelotne opady deszczu, a na termometrach od 6 do 15 stopni. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 jest Robert Walęciak. Tygodnik Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. To zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Po czyjej stronie jest teraz ruch? No bo mamy tak, dwoje sędziów odebrało ślubowanie w obecności prezydenta, czworo nie dostało zaproszenia. Wczoraj była konferencja szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który mówił, że Karol Nawrocki podjął taką decyzję, ponieważ w czasie jego kadencji powstały tylko dwa wakaty w Trybunale. Rząd mówi o planie B, ale na razie do końca nie wiemy, jak miałby on wyglądać, bo tam były różne scenariusze. No właśnie, czy prezydent wykonał ruch i teraz ruch należy do rządu? Tak, tak, tak. tak. Teraz trzeba będzie, do Sejmu myślę w tej chwili bardziej, bo trzeba zastanowić się, czy prezydent przyjmie ślubowanie pozostałych czterech sędziów. Oni już są sędziami, żeby była jasność Konstytucja nic nie mówi, że prezydent może wybierać, może przebierać. Prezydent tylko przyjmuje ślubowanie i nic więcej. I to, to, to nie jest pisemne, żeby była jasność przyjęcia, tylko on to, on to po prostu przyjmuje, czyli jest to takie. Jest to, jest to, jest, jest to taki element bardziej dekoracyjny niż, niż, niż faktyczny. Zresztą konstytucjonaliści na ten temat mówią wyraźnie. Prezydent za to ma uprawnienia związane z wyborem przewodniczącego. No ale to już są inne jego, znaczy prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. To on, on ich powołuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tu, tu oczywiście uprawnienia ma, i to jest to zapisane w Konstytucji w artykule bodajże 194, więc tak to wygląda. Więc konkludując, dajmy prezydentowi jeszcze trochę czasu na przemyślenie, na to, na, na jakby rozwiązanie dobre tej sytuacji. Tam zresztą padają już daty 14 kwietnia, to, to w, tym, w tym czasie to ma być postanowione mniej więcej do tego momentu, a potem będziemy się zastanawiali nad innymi, nad innymi wariantami. Tutaj w moim przekonaniu koalicja ma więcej, więcej dobrych kart niż, niż opozycja, bo, bo też miejmy świadomość, że prezydent w tej grze nie jest graczem samodzielnym. Jest, jest częścią opozycji i w zasadzie jemu najbardziej zależy na tym, by by osłabiać rządzących, wzmacniać opozycję. No. Po to, został, po to został wyznaczony i takie ma zadanie i je realizuje. I ta decyzja o tym, że zaprosił dwoje sędziów, to też jest element tej politycznej gry, no bo no zwrócę uwagę na to, że akurat tych dwoje sędziów są z rekomendacji PSL-u i Polski 2050, nie tak. a nie bezpośrednio z Koalicji Obywatelskiej. To jest stawianie na zaostrzanie tego sporu, a może też próba m, takiego e, sprawdzenia stabilności koalicji rządzącej. No to, jest, to jest taka próba rozbijania, osłabiania rządzącej koalicji. No jeżeli, właśnie, jeżeli mówiłem przed chwilą, że to jest polityka, to jest gra, w które, której profesorowie prawa pełnią rolę drugoplanową, no to, no to ta, ta sytuacja to, to potwierdza. No, no, przyjmujemy, przyjmujemy ślubowanie tych dwójki sędziów z ramienia, z rekomendacji Polski 2050 i PSL, a tamtych nie. I zobaczymy, jak, jak zareaguje Polska 2050, zobaczymy, jak zareaguje PSL. Czy to, czy to pozwoli zmiękczać koalicję, rozbijać ją, czy też nie. No a oni już zareagowali, już powiedzieli, że póki tych pozostałych czterech nie zostanie, nie zostanie zaprzysiężonych, to oni nie, nie podejmą prac. No, taką mamy sytuację. Czyli w związku z tym dalej nie będziemy mieli Trybunału Konstytucyjnego. Bo też miejmy świadomość, ten trybunał nie funkcjonuje. Od dziesięciu lat. On, on nie funkcjonuje. No ale wcześniej PiS jakby przyjmował jego orzeczenia, teraz, teraz one są nieprzyjmowane. Więc ich, ich nie ma. One nie, nie są ogłaszane. Hmm, więc no, będziemy mogli, czyli możemy do, doczekać się takiej sytuacji, że ten Trybunał nie będzie funkcjonował przez najbliższe lata i, no i nie będzie. No. Tak, tak Panie to redaktorze, wygląda. to ja nakreślę taki scenariusz. Załóżmy, że prezydent powie, że od tej czwórki pozostałej nie przyjmie ślubowania, rząd zdecyduje się na tak. inne rozwiązania. Tutaj pojawiały się trzy scenariusze. Przyjęcie tak. ślubowania od notariusza przed marszałkiem Sejmu lub przed Zgromadzeniem Narodowym. Zobaczymy, no, czy jeszcze tak. coś I i policja, będzie brane. policja, która ich wprowadza. I policja, no właśnie wprowadza. i chodzi mi o to, czy, ten, czy wyobraża pan sobie, że Bogdan Święczkowski y, wprowadzi te osoby do y, Trybunału, bo podejrzewam, że ich nie wpuści i to nam się szykuje już y, spór na kolejne tygodnie chyba i y, pogłębianie tego chaosu wokół wymiaru sprawiedliwości. No, no to jest wszystko prawdopodobne. Powtarzam Pani, polityka tu w tej, tej grze jest ważniejsza niż jakiekolwiek prawo. I w, związku z tym, w związku z tym mogę sobie wyobrazić taką sytuację. Prezydent nie przyjmuje. No to oni, to, to co robi rządząca koalicja, oni składają przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, godnie to brzmi. PiS czy hańba, zdrada. Oni, oni składają to, to przemówienie. Znaczy to, to, to zaprzysiężenie. No Potem wchodzą w asyście, wchodzą i idą do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zostają tam wpuszczeni. No to wtedy w asyście policji zostają tam wpuszczeni, wchodzą. No i mamy dwa trybunały zawarykadowane, sparaliżowane i Cyrk. jakieś tam rozmowy i, i, i, i całą, całą zabawę. No przecież to pokazuje, że tak naprawdę PiS... No niestety taka jest prawda. P dla Pisu Trybunał istnieje tylko wtedy, kiedy jest ich trybunałem. Kiedy przestaje być ich trybunałem, jest to już ktoś. To ktoś panie redaktorze, zapytam jeszcze o ten ruch, no, który, który już, już był jakiś czas temu. Jak, ta, jak zostali wybrani e, sędziowie przez Sejm Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Trybunału Konstytucyjnego własne e, przepisy. Chcieli je zablokować. E, Bogdan Święczkowski e, odroczył bez terminu i zgłosił się, chyba skierował pismo do prezydenta z, o, z opinią. Tak. O co toczy się gra? Bo to trochę pokazuje tak, że no bo to było zaskarżenie tak. własnych przepisów, czyli takie tak. myślenie, że jeżeli rządziliśmy 8 lat, to, przy, to przyjmowaliśmy takie przepisy, że będziemy rządzić wiecznie i to my zawsze będziemy wybierać do, czy to do Trybunału Konstytucyjnego, tak. czy do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów. Так. Tak, to jest to myślenie, ale ono jest szersze. To podam pani przykład dotyczący innej sprawy, bardzo, no, no, to, no, która Polagu boli bardzo. Otóż mieliśmy katastrofę smoleńską w roku 2010. Zaraz niedługo będziemy mieli jej kolejną rocznicę. No i cóż się zdarzyło, PIS ogłosił, że była to, był to zamach. Ja już nie wnikam, nie będę mówił o tych głupotach, które oni opowiadali, że był to zamach, ale oni wszyscy powtarzali, jakie. Jeden przez drugiego, ale Marta Kaczyńska, gdy zgłosiła się do sądu żądając pieniędzy i odszkodowania, powołała się w swojej wsy na raport Komisji Jerzego Millera. I na, na tej podstawie uzyskała odszkodowanie. No więc z jednej strony jest to zamach, ale jak trzeba, no to, to sięgamy po, po, po, po te, te, te instrumenty, które są dla nas wygodne. Tak samo dzieje się z Grzegorzem Braunem, no, który oczywiście. Krytykuje, krytykuje rządzącą koalicję, jak potrafi. No ale w sprawie, którą ma w sądzie mówi, no proszę, proszę państwa, no neosędziowie nie będą mnie przecież tutaj sądzili. No i no, walczę z tymi sędziami, którzy mają go sądzić. mówię, że są neosędzianki, więc są nieważni i w ogóle, no po co. Więc e, mamy no, to totalny bałagan i, i totalną taką e, no taką chuczpę, tak to nazwijmy po imieniu. No normalny obywatel, normalny Kowalski, na, na, na takie numery by sobie nie pozwolił. A oni sobie pozwalają. No tak to jest. No, są równi i równiejsi w tym kraju. No niestety tak do takich czasów dożyliśmy. Panie redaktorze, jak patrzymy na, tą, na ten spór na linii prezydent-rząd, no to są różne odsłony. Czy tutaj mamy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku wetowania ustaw, no najgłośniejsza oczywiście ustawa wdrażająca unijny program Safe, ale już tych zawetowanych hmm. ustaw jest 29 kto zyskuje, kto traci na sporze na linii prezydent-rząd? Czy to jest tylko pogłębianie, czy nie tylko, a albo aż, pogłębianie polaryzacji i elektoraty okopały się przy swoich politykach i akceptują każde zachowanie? Dwa elementy są. Otóż w wojnie wszyscy tracą. Nie ma wojny takiej, w której wszyscy, jedna strona wszystko bierze, a druga nie ma nic. To z reguły straty są po obu stronach. I myślę, że obie strony tracą tutaj, dlatego że po dlatego, prostu Polacy się zniechęcają do, do, do tych awantur, no, czują taką niechęć, no, bo no, chcieliby być normalnie rządzeni, a nie rządzeni po to, żeby dokuczyć stronie przeciwnej. I to jest taka, takie najogólniejsze stwierdzenie. A w tych takich, a, a w tej grze tych, kto traci mniej, to traci więcej, to bym powiedział, że najwięcej traci prezydent. I to widać zresztą, jak spada mu poparcie i to będzie, będzie spadało. On zresztą traci, dlatego że jest amatorem, jeśli chodzi o dużą politykę, wielką politykę. No tak jakby wpuścić trzecioligowego piłkarza na mecz ekstraklasy. No on może dwa, trzy mieć dobre akcje, a potem dwie, trzy dobre akcje, a potem będzie coraz słabszy, no bo, bo umiejętności nie te. No więc on traci, ale zyskuje bardzo dużo tutaj i to, to, to, to na pewno Jarosław Kaczyński, który odbudowuje swoją pozycję jako lidera e, polskiej prawicy. E, no, od, odtwarza ją, jest tutaj taką osobą, która, która, która tym gra. No, i która zaczyna, zaczyna powoli mieć coraz więcej do powiedzenia. Więc spycha konfederację obydwie gdzieś tam do, do defensywy i narzuca, narzuca koalicji tematy. No, a koalicja moim zdaniem broni się no, umiejętnościami Donalda Tuska, bardzo, bardzo, bardzo wysokimi. No I to pokazuje, że mamy dwóch w tej chwili w Polsce polityków, którzy górują nad resztą. To yy, zapytam o kolejny ruch Jarosława Kaczyńskiego, a zapytam dlatego, że Mateusz Morawiecki w rozmowie z Wirtualną Polską oficjalnie zapowiada powołanie nowego stowarzyszenia dla wyborców Centrum i rozlicza dawnych ziobrystów. stanowczo ucina spekulacje o odejściu z partii, ale... Mm, no przytoczę, co mm, mówi o politykach dawnej suwerennej Polski. Uważam, że partia, która miała maksymalnie 5% poparcia, nie powinna mieć wpływu na 95% przekazu, tak podkreśla Morawiecki. Uważa, że główną przyczyną spadków sondażowych PIS-u było atakowanie dorobku własnego rządu. Ludzie z naszego obozu, uderzając publicznie w dorobek rządu, popełnili błąd o charakterze wręcz samobójczym. I dlatego pytam o kolejny ruch Jarosława Kaczyńskiego, no bo przecież już były... Mm, takie i, i wpisy, chyba już kilkanaście tygodni temu, że nie ma wewnętrznych walk, przynajmniej na poziomie publicznym, między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. Jakiego ruchu właśnie Jarosława Kaczyńskiego można się spodziewać wobec Mateusza Morawieckiego, a później zapytam o to, co planuje Mateusz Morawiecki? No, jeśli chodzi o Ziobrystów, to on może atakować i dowoli, bo Ziobrystów politycznie już nie ma. Ziobro jest gdzieś za granicą, na Węgrzech bodajże, nie wiadomo jak długo będzie na tych Węgrzech, tam wszystko może się zdarzyć 12 kwietnia, więc, więc no tutaj Ziobrości nie istnieją w społecznej świadomości. Jak, Ziobro jako polityk, no, któż o nim pamięta, Pamiętamy. jeżeli to tylko prokuratura o nim pamięta, bo musi te wszystkie akta po, po opracować, ale, ale widownia wyborcy już, już nie. Więc to jest bezpieczne z jego punktu widzenia atakowanie kogoś, kto, kto, no, kto nie funkcjonuje w polityce, kto już, nie, już w niej nie istnieje. Natomiast pytanie pani Zmierza przypuszczam do tego, jak długi łańcuch swobody ma Morawiecki. Bo wydaje Moi... się, że w ostatnich tygodniach no to rzeczywiście no potrafił postawić się prezesowi tak. Prawa i Sprawiedliwości. No ale się stawia, czy, czy, czy po prostu jest to kwestia tego, że prezes mu dał długi łańcuch. Ja, wydaje mi się, że jednak to drugie, że pozwolił mu na, na, na pewną swobodę. Oczywiście ona jest ograniczona. Kazus posła Szczuckiego pokazuje, że nie może być to swoboda zbyt swobodna. Ale Kaczyński zawsze próbował mieć taką nóżkę na, te, na, na, na centrum. Taką mało ważną, ale ale, ale, ale, ale, ale mieć. No Kazus Gowina. Pamiętamy wszyscy Yy, więc pozwalał yy, takiej grupie jakiejś niewielkiej być takim okiem na środowiska biznesu, środowiska centrum. No to zawsze się przydaje, to, to, to, to mu nie szkodzi. Czyli to jest taka gra na kilku instrumentach, no bo Oczywiście, z drugiej strony no. kilka tygodni temu mieliśmy takie no jasne postawienie na Przemysława Czarnka. No wiadomo było to, że Przemysław Czarnek to jest polityk bardzo kontrowersyjny, to jest polityk skrajnie prawicowy, czyli no Postawienie na to, że Prawo i Sprawiedliwość chce zdobyć ten elektorat jeszcze bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, a trochę to centrum zostało pominięte, zapomniane. No Jarosław Kaczyński mówił to bardzo wyraźnie. Nie wiemy jacy są wyborcy centrum. Wiemy jacy, jacy są wyborcy prawicy i wiemy, że po wyborze Karola Nawrowskiego PiS zaczął tracić. PiS zaczął tracić na rzecz obu konfederacji. Więc Czarnek ma to odzyskać. Ma odbudować PiS, dać jej nowy wigor, nowe siły. No i powstrzymać konfederację, przejść do ofensywy i Kaczyński twierdzi, że to się udaje. No dobrze i to jest jedna rzecz. To jest powiedzmy 80% elektoratu PiSu, ten elektorat twardy, prawicowy, który trzeba wzmacniać, a wzmacnia się go czym? No wojnami, awanturami, wielkimi bataliami politycznymi. No cały czas tak, tak musi być, żeby ci ludzie byli odpowiednio pod, pod parą, pod gazem, odpowiednio podekscytowani. No ale oprócz tego jest elektorat niewielki, taki no w zasadzie jak to Kaczyński mówi niedookreślony, który kieruje się bardziej rozumem niż emocjami, zastanawia się jakie, jakie są jego interesy, co się opłaca, czy ten minister oprócz tego, że fajnie krzyczy na wroga to coś jeszcze potrafi, coś, ma jakąś inną wiedzę. No więc do, do tych ludzi ma być kierowany Morawiecki, no, który ma opinię przynajmniej na prawicy, osoby y, takiej znającej się na gospodarce, potrafiącej te, te wszystkie sprawy europejskie dob, dobrze rozgrywać. No tak, taki to jest y, y, y, nie tyle plan, bo to za duże słowo, ale taki sposób działania y, Kaczyńskiego, tu się moim zdaniem nic nie zmieni. Robert Walenciak, Tygodnik Przegląd, był gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję Państwu i dziękuję Pani. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.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 Każdy z nas ma w domu ojca swoje mieszkanie, ma swój apartament ze własnym tabliczką na drzwiach. Że to celebracja jest radości tej, że Bóg w swojej miłości ofiarował człowiekowi dary, na który nikt z nas żaden nie mógłby zasłużyć. I my już jesteśmy tego dziedzicami. Myślę, że ta świadomość właśnie...